Ewangelia Mateusza, rozdział 13. A dnia Onego wyszedłszy Jezus z domu, usiadł nad morzem i zebrał się do Niego wielki lud, tak, iż wstąpiwszy w łódź siedział, a Wszystek lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał, a gdy on rozsiewał, i niektóre padło podle drogi I przyleciały ptaki A podziobały je Drugie się padło na miejsca opoczyste Gdzie nie miało wiele ziemi I wnet weszło Iż nie miało głębokości ziemi Ale gdy słońce weszło Wygorzało A iż nie miało korzenia Uschło A drugie padło między ciernie I wzrosły ciernie A zadusiły je a drugie padło na ziemię dobrą i wydało pożytek jedno setny, drugie sześćdziesiątny, a drugie trzydziestny. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Wtedy przystąpiwszy uczniowie rzekli mu, dlaczegoż im w podobieństwach mówisz? A on odpowiadając rzekł im, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale im nie dano. Albowiem kto ma, będzie mu dano i obfitować będzie, ale kto nie ma i to co ma, będzie od niego odjęto. Dlatego ci w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą, i słysząc nie słyszą, ani rozumieją. I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi, słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie, i widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie. Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli i oczy swe zabrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je. Ale oczy wasze błogosławione, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam. Iż wiele proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, ale nie widzieli i słyszeć to, co słyszycie, ale nie słyszeli. Wy tedy słuchajcie podobieństwa onego rozsiewcy. Gdy kto słucha słowa o tym królestwie, a nie rozumie, przychodzi on zły i porywa to, co wsiano w serce jego. Ten ci jest on, który podle drogi posiany jest. A na opoczystych miejscach posiany ten jest, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje. Ale nie ma korzenia w sobie, lecz doczesny jest. A gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A między ciernie posiany ten jest, który słucha słowa, ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo i staje się bezpożytku. A na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie, ten ci pożytek przynosi, a przynosi jeden setny, drugi sześćdziesiątny, a drugi trzydziesty. Drugie podobieństwo przełożył im mówiąc. Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł. A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, wtedy się pokazał i kąkol. Tedy przystąpiwszy cudzy gospodarcy rzekli mu, Panie, i zaleźć dobrego nasienia nie nasiał na roli Twojej? Skądże tedy ma Konkol, A on im rzekł, Nieprzyjaciel człowiek to uczynił. I rzekli słudzy do niego, a chcesz, że iż pójdziemy, a zbierzemy go? A on rzekł, nie, byście znać zbierając kąkol, nie wykorzenili zaraz z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu z połem rość aż do żniwa. A czasu żniwa rzekę żeńcom, zbierzcie pierwej kąkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu ale pszenicę zgromadzić się do gumna mojego. Insze podobieństwo przełożył im mówiąc. Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziął człowiek, wsiał na roli swojej, które najmniejsze ci jest ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem tak, iż ptaki niebieskie przylatujący gniazda sobie czynią na gałązkach Jego. Insze podobieństwo powiedział im. Podobne jest królestwo niebieskie kwasowi, który wziąwszy niewiasta zakryła we trzy miary mąki, ażby wszystka wszystko skwaśniała. To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do ludu, a bez podobieństwa nie mówił do nich, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem skryte rzeczy od założenia świata. Wtedy rozpuściwszy on lud, przyszedł Jezus do domu i przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o kąkolu onej roli. A on odpowiadając rzekł im, ten który rozsiewa dobre nasienie jest syn człowieczy, a rola jest świat a dobre nasienie są synowie królestwa, ale kąkol są synowie onego złego. Nieprzyjaciel za się, którego rozsiał jest ci diabeł, a żniwo jest dokonanie świata, a żeńcy są aniołowie. Jako tedy zbierają kąkol, a palą go ogniem, tak będzie przy dokonaniu świata tego. Pośle syn człowieczy anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i te, którzy nieprawość czynią. I wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Za się podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli. Który znalazłszy człowiek skrył i od radości, którą miał, z niego odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje oną rolę. się podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł. Który znalazłszy jedną perłę, bardzo drogą odszedł i posprzedawał wszystko, co miał i kupił ją się podobne jest Królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu, który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy wybierali dobre ryby w naczynia, a złe precz wyrzucali. Tak ci będzie przy dokonaniu świata. Wyniędą aniołowie i wyłączą złe z pośrodku sprawiedliwych i wrzucę je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Rzekł im Jezus. Wyrozumieliście to wszystko? Rzekli mu, tak, panie. A on im rzekł, przecież każdy nauczony w piśmie wyćwiczony w Królestwie Niebieskim podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wynosi z skarbu swego nowe i stare rzeczy. Stało się, gdy Jezus dokończył tych podobieństw, puścił się stamtąd. A przeszedł się do ojczyzny swojej, nauczał je w bożnicy ich, tak i się bardzo zdumiewali i mówili, skądże temu ta mądrość i ta moc? I zaś ten nie jest on syn cieśli? I zaś matki jego nie zowią Marią? A bracia jego Jakub i Jozes i Szymon i Judas? a siostry jego i zali wszystkie u nas nie są, skądże tedy temu to wszystko? I gorszyli się z niego, ale Jezus rzekł im, nie jest prorok beze czci, tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim. I nie uczynił tam wiele cudów dla niedowiarstwa ich.